o zupełnie czymś innym. Też o lataniu, ale niedużymi samolotami. To, że latanie jest Pana pasją usłyszeliśmy już w poprzednich odcinkach, ale ma Pan jeszcze jedną pasję. Konstruuje Pan niewielkie samoloty. No tak, tylko to mi Pan zabił, że tak powiem, kolokwialnie świeka, bo nie wiem teraz o których tych niewielkich samolotach rozmawiamy. No tak, rozmawiamy. jedne są do latania ludzkiego, a drugie są do zabawy <laughs> no ludzkiej właśnie. i te drugie wyglądają jak prawdziwe. To zacznijmy od tych pierwszych, czyli konstruuje Pan samoloty, które, którymi możemy latać. My zwykli obroniśmy Konstruuje to, myślę, troszkę za dużo powiedziane, bo konstruktor to jest człowiek, który przelicza konstrukcję, wymyśla ją i, i, i po prostu tworzy coś nowego, prawda? No ja natomiast po prostu buduję takie samolociki. Znaczy to też może aż, aż tak y, za mocno jest powiedziane, bo zrobiłem taki jeden samolocik, w tej chwili Cartisa Jenny, taką replikę z lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Amerykański samolot, który kiedyś służył do szkolenia pilotów wojskowych, potem przeszedł do cywila i latał w przeróżny sposób używany w, w cywilnych rękach. No ponieważ jest to bardzo wdzięczna konstrukcja dwupłat o, o przepięknym kształcie, to gdzieś też przez zupełny przypadek nabyłem taki samolocik w e, takim bardzo początkowym stanie budowy i, i, i uruchomiłem go. Doprowadziłem do tego, że poleciałem tym samolotem, po czym się okazało, że jednak to trzeba zupełnie przekonstruować, pozmieniać wszystko, bo to no, niby poleciało, ale, ale nie bardzo chciało latać. W związku z czym no, e, kosztowało mnie to następny rok, właśnie przekonstruowywania całej tej konstrukcji. No ale doszło do tego, że samolot. E, w końcu z sukcesem dużym się oderwał od ziemi, zaczął latać. No i lata do dzisiaj już czwarty sezon. W tej chwili kół cieszę mojej przede wszystkim. No i myślę również ludzi, którzy przyjeżdżają na pokazy, którzy obserwują, fotografują ten samolot i w powietrzu, i na ziemi. Próbują wejść do środka, żeby się w nim sfotografować, co z kolei kosztuje mnie znowu naprawy, bo no, zwykle to się kończy uszkodzeniem tego samolotu. No tak, bo mały samolot jest bardzo delikatny, prawda? To jest delikatne urządzenie, bo ten samolot oryginalnie był zrobiony dosyć delikatnie katny sposób, był kryty płótnem. Zresztą ten samolot mój również jest pokryty płótnem. Tyle tylko, że ten mój samolecik to jest w zasadzie model, bo jest to 75% prawdziwego samolotu, czyli o te 25% jest to pomniejszony samolot. A ile osób się w nim mieści? Teoretycznie on był przeznaczony jak na, na dwie osoby. Przy odpowiednim silniku można było tam wziąć dwie osoby na pokład. Ja jednak wykorzystałem tę drugą kabinę na dodatkowy zbiornik po to, żeby można było polecieć tak mniej więcej po całej Polsce. I, w tej chwili to I się lata udało. Pan, tak? tak, i latam. <grym> Niesamowite. A samoloty, które są sterowane przez człowieka, wyglądają jak prawdziwe. Czyli mówi Pan o modelach. Tak. Modele też to są statki powietrzne, tak jak Pan powiedział, ale no to są bezzałogowe statki, prawda? Sterowanie tym takim latającym modelem na radio odbywa się za pomocą właśnie takiego nadajnika, manipulatora, czy też pilota. Czasami tak się mówi potocznie. I duży jest taki statek powietrzny? To zależy, kto jaki wykona, prawda? No od, od takich zupełnie mikro modelików, które ważą po kilka gramów i latają po hali, do modeli gigantów, którymi ja się zajmuję, właśnie. Nie? No Mój największy model to, to ma rozpiętość prawie 4 metrów. Ogromny? E, no, ogromny. Jak na nasze warunki, tak. To jest w zasadzie chyba, chyba największy w tej chwili w Polsce. I nikt w nim nie leci, tylko się nim steruje z tylko ziemi. tylko się nim steruje z ziemi, tak. Aczkolwiek nie jest to największy model, bo mówię, na świecie ludzie się w to też bawią. I zwłaszcza w Europie Zachodniej są modele, które ważą po 200, nawet 250 kg. I też są replikami prawdziwych samolotów. Mają tak olbrzymią masę, potężne motory i są sterowane z ziemi. No właśnie, dobrze, że Pan o tym powiedział, bo przyznam, że kiedyś niedaleko lotniska Okęcie w Warszawie przejeżdżałem i widziałem, że lata w sporych rozmiarów samolot. Wyglądał tak, jakby był właśnie sterowany przez człowieka z Ziemi. I nie ukrywam, że wydawało mi się wtedy, że być może jest to mały samolot, który ja po prostu z daleka widzę i wydaje mi się, że on jest duży. a Rzeczywiście mogła być to taka konstrukcja, o której pan mówi. No nie wiem, nie mogę się do tego odnieść, dlatego, że nie widziałem <śmiech> tego momentu. A dużo osób bawi się w takie pilotowanie właśnie samolotu z Ziemi? Radio. Modelarzy, czyli tych, o których rozmawiamy, modeli, pilotów modeli, jest w Polsce kilkuset. Natomiast modelarzy, którzy latają tymi gigantami takimi właśnie powyżej 20, powiedzmy, kilogramów, czyli takich już ciężkich modeli, do 30 kg, bo tak zgodnie z przepisami, taki model u nas może ważyć, to tych nas, czyli gigantów w Polsce jest kilku. No może kilkunastu, ale kilku lata zawodniczo, powiedzmy. Jak na zawodach zwykle bywa około 7-8 gigantów, jakby jak że tak powiem, żartowliwie o sobie mówimy. Dziękuję bardzo, Marek Szufa, pilot Boeingów i konstruktor, mogę tak powiedzieć? Może pan. Był moim i państwa kościem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Audycja powstaje przy współpracy Aeroklubu Ukrainy Jezior, organizatora festynu lotniczego Mazury.